poproszę później jakiegoś brata, żeby mi przeczytał dwa miejsca, które u niego i będę siedział w czasie wykładu bo Przeczyta. by mi było wystać godzinę czasu na tej przeczytam na tej sztucznej nodze mojej najpierw może z Ewangelii, z pierwszego listu Jana weź swoją Bibliotę najpierw z pierwszego listu Jana Rozdział drugi. Hmm. Od początku? Nie, nie, nie. Może od dziewiątego wiersza do, do już się. Na do szesna kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal.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 Ojcowie, gdyż znacie Tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie Tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni.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 nie jest z ojca, ale ze świata. I teraz jeszcze z księgi Daniela. Rozdział? Na początku, zaraz musimy znaleźć. jakich król wybrał, że będą u niego na tym. Y, piąty werset, czy dalej? Albo wcześniej? wcześniej. I, y, y, może wyjść od piątego wiersza, dobrze. Dokąd? Y, y, czytaj, ja to będę widział. Wiersza. Dobrze. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać trzy lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także synów judzkich Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Mishael'a meszachem a Azariasza Abed-Negem. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia a Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela Boję się, że król, mój Pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku, i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem. Zrób próbę ze swoimi sługami przez dziesięć dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia, Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego. I według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby i zrobił z nimi próbę przez dziesięć dni. A po upływie dziesięciu dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawiał ich pokarm i wino, które mieli pić, i podawał im jarzyny. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości, Daniel zajznał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach, a po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami dworskimi wprowadził ich przed Nebukadnezara i król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich taki jak Daniel, Ananiasz, Mishael, i Azariasz, i tak poszli na służbę do króla. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i zrozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają dziesięciokrotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy... Datum, datum. wszystkich o to, wróżbitów o to, o to, i magów. O tych dziesięciokrotnie przewyższali. Dobrze. O to mi chodziło. Bardzo ważne stwierdzenie to co czytaliśmy w liście Jana to jest słowo skierowane do całej rodziny Bożej bo tam są młodzieńcy, tam są ojcowie tam są wszyscy którzy są odkupieni przez Pana Jezusa i to każdy jeden wiekowo ma jakiś tam charakter. To cośmy tam w tamtym miejscu czytali, trzeba sobie to wszystko przestudiować. O najlepiej tak, żeby to przestudiować i wtedy dowiemy się o co rzeczywiście Janowi, który był najstarszym apostołem na dany czas, który dożył 90 kilku lat i w tych 90 latach pisał ten te listy, wszystkie i objawienie dlatego to jest bardzo ważne, żeby dzisiaj kiedy jest rzeczywiście pomiędzy wami tak dużo młodzieży, młodych ludzi którzy nie są tacy bezmyślni już, tylko po prostu mają pewien już e, pewien zasób pewnej mądrości i muszą teraz wybierać Muszą teraz wybierać, czy rzeczywiście zajmować się Słowem Bożym. To, co, czym się zajmowali dziadkowie, rodzice. Czy może zajmować się tym, co podaje świat. Filozofia i czcze urojenie, w liście do Kolosan jest napisane filozofia i czcze urojenie. Takie dwa stwierdzenia są napisane do Kolosan, Paweł pisze. I w taki sposób szatan próbuje młodego człowieka z, y, namówić, żeby on w dobrowolny sposób odstąpił od czytania Słowa Bożego i zajął się przyjmowaniem innych pokarmów. Czyli tak jak jest napisane filozofią i czczym urojeniem. Nieprzypadkowo, to przeczytaliśmy o Danielu i o jego kolegach, którzy w czasie kiedy państwo Izrael zostało e, pozbawione jakiejś samodzielności i ci młodzi ludzie zostali przez Nebuchadnezzara, mocnego króla na ten, na ten czas któremu po prostu nikt nie mógł go e, Zwyciężyć, bo on był bardzo mocny wtedy, jak później byśmy czytali dalej tą Księgę Daniela, to tam przeczytamy o tym posągu, który przedstawiał jego królestwo i była złota głowa, y, następnie srebrny ten y, tors i, i srebrny, później mosiężny, później stalowe y, te jego nogi i, i później gliniane te stopy niech to sobie każdy przeczyta, to tam można się domyśleć o tym, jak było potężne to potężne to właśnie jego państwo i jakie to był człowiek, który potrafił tym państwem zarządzać, jakie posłuszeństwo też miał w tym, ale on bez, bez mądrości Bożej on wiemy, że on zboczył całkowicie z drogi i musiał przez kilka lat między zwierzętami się chować i to jest inny temat, ale mi chodzi teraz o tych trzech młodych ludzi, którzy zo zostali na jego dwór wybrani, żeby mu służyli po trzech latach, trzy lata miało być e, nauki, obserwacji różnego rodzaju i wtedy i, i tego spożywania pokarmów zostało Królewskiego i wtedy po tych trzech latach Mieli iść na dwór królewski, żeby być użytecznym dla samego króla. I mamy tu bardzo mm, przypadek taki, to nie jest przypadek, ale kierowanie ludźmi, którzy chcieli służyć Bogu. Dlatego czytaliśmy, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Bo przyjaźń ze światem jest wrogością albo nieprzyjaźnią z Bogiem. Daniel wiedział bardzo dobrze o tym i on od razu powiedział, że on ze stołu królewskiego nie będzie pokarmów jadł. Powiedział to oczywiście najpierw temu podczaszemu, temu, który obsługiwał ich i dobrze to umotywował, bo to w tym brał udział Bóg i dlatego on się nie musiał się wcale bać bo on zaufał Bogu i po czaszy tylko na tej zasadzie po prostu się dał się namówić tym młodzieńcom właściwie jeśli mówimy młodzieńcom to oni brali wszyscy udział w tym przedsięwzięciu natomiast wszelką myśl e, podawał Dawid i tak dlatego ta księga się nazywa księga Dawida, Daniela. Daniela dlatego, że Daniel tutaj podawał tą mądrość całą on tą mądrość od Boga otrzymywał i widzimy, że, że Daniel jest tym, który rzeczywiście e, jak gdyby przewodniczył całej tej sprawie tu możemy dużo różnego rodzaju zdarzeń przeczytać jak wiemy, jak, jak oni zostali wrzuceni do y, pieca ognistego najpierw, jak Daniel został wrzucony do jaskini z lwami i jak Daniel również te sny wykładał Nebuchadnezzarowi, także to jest, y, on miał tych jeszcze kolegów swoich, ale On sam, widzimy Jego jako o, o, pojedynczego człowieka, który brał całą odpowiedzialność za to wszystko. Ciężko jest dzisiaj znaleźć takich, którzy by, pomimo że może to o, źle się słyszy, ale którzy by brali tą odpowiedzialność na podstawie Słowa Bożego, bo ja nie mówię, że ktoś jest y, pojedynczo zarozumiały, albo w jakiś sposób swoją wolę chce wykonywać i przekonuje wszystkich, żeby ją wykonać. Ale jeśli ktoś rzeczywiście jest przekonany do Słowa Bożego i opiera się na Słowie Bożym, to my możemy go wtedy słuchać. Możemy go słuchać i sprawdzać. Tak jest w Słowie Bożym napisane, że a reszta niech osądza. Jeśli ktoś wykłada coś, to reszta niech to osądza. Bo nie może być tak, że nikt tego nie osądzi, i, i przy, przyjmiemy to wszystko jako to jest prawda, że nie ma innego, innego wytłumaczenia, tylko to jedno. Ale tutaj Daniel, on podał taką myśl, że on ze stołu królewskiego nie będzie tych pokarmów brał. Co to jest pokarm ze stołu królewskiego? Jest to to właśnie największa wartość, ma, jaką ma dla świata miejsce pochodzenia tego pokarmu tu chodzi, dzisiaj jeśli słyszymy o pokarmie to chodzi o, o pokarm duchowy więcej nie chodzi o to co my rzeczywiście jemy na talerzu ze stołu tylko to czym młody człowiek jest karmiony jego dusza czym jest karmiona w jaki sposób jego duch jest yy, kierowany to albo będzie pokarm pochodzący od szatana albo to będzie pokarm rzeczywiście pochodzący od Boga. Czyli od Boga to jest Słowo Boże. Nie ma innego pokarmu, Bóg nie dał innego pokarmu, tylko Słowo Boże. I jeśli rzeczywiście my się odżywiamy za pomocą Słowa Bożego, to nasz Duch wzrasta. I kiedy przyszedł Nikodem do Pana Jezusa w nocy, mądry człowiek to był książę żydowski i zapytał go się o, o to jak być zbawionym to Pan Jezus mu powiedział ty się musisz na nowo narodzić no i on tego nie rozumiał i pytał się jak ja stary człowiek mogę ponownie wejść do łona niewiasty I Pan mu krótko odpowiedział ty się musisz na nowo narodzić z ducha, z wody i z ducha Wodą jest Słowo Boże, a Duch jest Bóg. I tak samo, te, ten pokarm, jeśli my chcemy to dobrze zrozumieć, to obserwujemy, że oni tych nauk ze Stołu Królewskiego nie chcieli korzystać z tego, tylko chcieli korzystać po prostu ze Stołu Bożego. I widzimy tutaj, że to było bardzo odważne, to byli bardzo odważni ludzie, bo to później jak czytano Księgę Daniela, to zauważymy, że oni nie zgięli kolana przed tym posągiem, że oni nie zgięli kolana, pomimo że zasadzki różnego rodzaju zastawiali na nich, to oni zawsze wiedzieli jakie jest ich stanowisko i jakiego mają Boga. I ufali Bogu. Całkowicie we wszystkim ufali Bogu. Tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni o Słowie Bożym, to Słowo Boże, jeśli my czytamy, to najpierw ono nas obmywa. Wewnętrznie nas obmywa. Tak jak jest to napisane w liście Jana, Jakuba, przepraszam. I tam jest napisane, że właśnie jesteśmy podobni do tych, którzy się obmywają, albo przyglądają w lustrze i żebyśmy zrobili z tego użytek a nie tylko się przyjrzeli i odeszli i jeśli Słowo Boże robi w nas ten dobry użytek to jest bardzo dobrze bo my zapominamy te stare rzeczy one są nam niepotrzebne ta filozofia i to czeurojenie jak tam jest napisane co już cytowaliśmy i przyjmujemy Słowo Boże, które wiecznie trwa które jest niezmienne które nie przemija, pomimo że trwa już to tysiące lat Biblia jest w ciągle w tym samym stanie Biblia następnie dla tych, którzy są na nowo zrodzeni czytanie Słowa Bożego przynosi wielką radość następnie taka pewność jak powstała w tych właśnie młodych ludziach Kiedy rzeczywiście byli najpierw sprawdzani na, te, na podstawie wyglądu ich i się okazało, że przez to, że jedzą ten pokarm tak jak podkreślałem, tam było, że Jarzynę tu chodzi o, dzisiaj o ten pokarm rzeczywiście duchowy pochodzący z, ze Słowa Bożego pochodzący od Boga bo Słowo Boże tylko od Boga może pochodzić I wtedy ich po prostu twarze były lepiej wyglądali niż ci, którzy byli odżywiani ze stołu królewskiego. Następnie chodziło o mądrość, jak po rozmowie z królem. Nieprzypadkowo tam, zauważmy, było na końcu tego wersetu napisane, że dziesięciokrotnie przewyższali mądrością swoją Tych wszystkich pozostałych, przecież ich nauczali również mądrzy ludzie. To nie było tak, że ich ktoś, kto nie umiał alfabetu, albo czegoś może nauczał. Nauczali ich bardzo mądrzy ludzie. Ale dziesięć liczba przedstawia nam pełność. Zawsze będzie, jeśli mamy jakąś liczbę dziesięć w Słowie Bożym, to przedstawia nam pełność. I dziesięciokrotnie przewyższali mądrością tych wszystkich pozostałych. To jest po prostu cud. Nic innego, bo to na sposób ludzki inaczej tego nie idzie wytłumaczyć. Bóg może cuda również robić z tym. Na pewno wyście znali też pewnych ludzi, którzy nie pokończyli studiów, wyższych uczelni jakichś, którzy byli zwykłymi rolnikami i albo mieli jakieś proste zajęcie jako zawodowo a jednak ich, ich Bóg, bo tak trzeba powiedzieć tak ich wyposażył w mądrość poprzez Słowo Boże w znajomość Słowa Bożego, znajomość ludzi że przerasta to wszelką mądrość ludzką Człowiek się y, sposobem ludzkim morduje i męczy nad pewnymi rzeczami długi czas. Podchodzi to z jednej, z drugiej strony, a wierzący człowiek jak to obejrzy to od razu powie zostaw to, bo to nie ma sensu, albo coś takiego. W prosty sposób rozwiązuje pewne skomplikowane y, tematy i to potrafi tylko i wyłącznie na podstawie Słowa Bożego a nie potrafi to zrobić y, cielesny, zmysłowy człowiek, dlatego, że y, diabeł nie daje nigdy rozwiązania takiego, żeby wyjść na wolność. Wolność może dać tylko i wyłącznie Bóg i Sł Słowo Boże. Nie ma innej możliwości. A jak rzeczywiście ktoś poprzez Słowo Boże otrzyma wolność, to ma pokój, ma radość w sercu, to jest bardzo ważne stwierdzenie, żeby mieć pokój i radość. Szczególnie ktoś, młody człowiek, jak później już dorasta, później jak już jest, posiada własny dom, własną rodzinę, żonę, dzieci, potrzebuje wiele mądrości. A tej, mądro, tej mądrości świat nie da, absolutnie. On jej nie ma. Nie ma pokoju i nie ma tej mądrości, i nie ma radości. Prawdziwej tej radości. On może mieć taką radość krótką, przemijającą. Ta radość to wygląda tak, jak jest napisane, że jak iskry wyskakują z pożogi. Wyskoczy bardzo wysoko, tak jak te czasem dzisiaj wystrzały robią różnego rodzaju, przy okazji Jakieś tam i, i strzelają do góry i pięć minut postrzelają i już jest po efektach wszystko to znika i tak samo jest z radością cielesną. Natomiast radość pochodząca od Boga e, nacechowana Słowem Bożym, ta trwa i nie przemija. To jest bardzo rzecz Ciekawa, że jeśli rzeczywiście kierujemy się Słowem Bożym to ta radość nie jest taka chwilowa tak jak ta iskra z pożogi, tylko to jest po prostu trwająca i pomimo, że w pewnych okolicznościach są rzeczy, które by osłabiały może to które szatan próbuje się nam przeszkadzać jakoś w tej radości to jednak Bóg nam daje na tyle siły, żeby ta radość ciągle trwała i ciągle była odnawiana. My widzimy, że tu przeczytaliśmy tylko kilka tych y, wierszy, miejsc y, o Danielu i o jego przyjaciołach to y, Chodziło mi o to, żeby tam było właśnie to zdanie, że dziesięciokrotnie, nie jest przypadkowo, bo można by było napisać, że dwukrotnie, ale dziesięciokrotnie to jest liczba pełności i oni byli we wszystkich sprawach dziesięciokrotnie przewyższali tych pozostałych młodzieńców, którzy byli na dworze królewskim wychowywani i którzy byli tym pokarmem duchowym, jaki był podawany na, na Stole Królewskim odżywianie. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie, iż szczególnie młodzi ludzie powinni się właśnie nad tym zastanawiać, czym i w jaki sposób odżywiać nasze dusze. Czy rzeczywiście tym wszystkim, co podaje świat, czy rzeczywiście tym, co jest zawarte w Słowie Bożym. Może to się wydawać, że to jest jakieś nie wiem, wstydliwe, albo jeszcze może jakieś, ktoś powie, że to jakieś głupie, albo coś jest, ale Słowo Boże ma wszelkie wartości, żeby świat w mądrości swojej przewyższać dziesięciokrotnie. Mamy to napisane w Słowie Bożym i tak możemy przyjąć. Także to, co Jan pisał w pierwszym liście, w tym drugim rozdziale, do tej całej rodziny Bożej, to On myślał o wszystkich. On myślał o, o, o ojcach, o młodzieńcach, On myślał o tych wszystkich, którzy są pod ręką Bożą, bo tak to trzeba nazwać. Bo nie ma takich, żeby powiedzieć, że to są tylko jedna grupa jakaś jest. Bóg musi się zajmować wszystkimi ludźmi. I dobrze jest Jeśli to jest cały przekrój społeczeństwa, wtedy Bóg jest z tego zadowolony, że może poprzez swoje słowo dotrzeć do wszystkich. I właśnie Jan to najlepiej wiedział, dlatego że on mając 90 lat, Bóg mu, mógł otworzyć te wszystkie rzeczy, jego serce zostało otwarte, widok miał bardzo dobry, z takiej pozycji, tego dorosłego człowieka i mógł to wszystko opisać dlatego my chociaż widzimy, że one są takie krótkie te pisma, te listy Jana załóżmy ten pierwszy list że to jest krótkie, że są o wiele dłuższe rozdziałów więcej niektóre rzeczy mają w Słowie Bożym, ale jednak nikt tak dobitnie nie pisze jak Jan o tych wszystkich rzeczach choćby nawet i to, cośmy mogli czytać dzisiaj z tego piątego wiersza że Pan Jezus przyszedł na tą ziemię z powodu grzechu myśmy dzisiaj dużo na ten temat mówili, czytali, śpiewali że z powodu grzechu przyszedł Pan Jezus na tą ziemię nie tylko, żeby się nim zainteresować tym grzechem ale przyszedł po to, żeby ten grzech zniszczyć. Zniszczyć grzech przyszedł. Dał się osądzić za grzechy, które myśmy popełnili. On grzechu nie popełnił. Żadna zdrada nie została w ustach Jego. Widzimy, a On się dał osądzić za te grzechy, które myśmy przeciwko Bogu popełnili. Po to, żebyśmy dzisiaj mieli przystęp do Ojca. Żebyśmy mogli również Go dzisiaj, tak jak byśmy śpiewali, uwielbiać Pana Jezusa i uwielbiać Ojca. Tak, w tym pierwszym rozdziale, oprócz tego cośmy czytali o Józefie, to jeszcze Józef już później powiedział braciom, idźcie do Ojca Mego i opowiedzcie Mu pochwalę, którą ja mam tutaj w Egipcie. Także Jesteśmy całkowicie uzdolnieni, jako młodzieńcy, jako ojcowie, jako każda jedna grupa z tych wszystkich, którzy są obmyci krwią Pana Jezusa, żebyśmy przed naszym Ojcem opowiadali Mu o chwale Pana Jezusa, jakiej On tutaj dostąpił. Kiedy rzeczywiście zstąpił na tę ziemię i przyjął postać człowieka, i stał się podobny nam i został zaprowadzony na ten pagórę Golgota i zawieszony pomiędzy niebem a ziemią i później na koniec zwycięstwo się stało, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. Jako pierwszy człowiek, który uwielbił Boga zmartwychwstał, który grzechu nie popełnił, został wzbudzony Dlatego Dobrze jest, jak już od młodości zajmujemy się studiowaniem i szukaniem tych praw i tej radości, która jest w Słowie Bożym to wtedy daje nam siłę do życia pomimo, że przed nami czasem jest szkoła, praca, różne rzeczy jeszcze kilkadziesiąt lat życia może przed niektórymi to wtedy mamy tą siłę, żeby po prostu tutaj zwyciężać te wszystkie przeciwności, jakie stają nam na drodze. Dlatego zachęcam wszystkich, żeby się zająć rzeczywiście studiowaniem i czytaniem tego dobrego pokarmu, jaki jest podawany w Słowie Bożym. wielkie dzieło odkupienia Przeguwajmy jeszcze pieśń numer 198 Це не Yeah.